Każda książka jest jak podróż. Posiada swój początek, który potrafi być skromny jak iskierka wytworzona za pomocą krzesiwa zdarzeń oraz koniec, który jest niezmienną wypadkową tego wszystkiego. To samo można powiedzieć o historii kabiawersu, która swój początek miała w pierwszym roku chrystusowym, a do jej końca jeszcze bardzo daleka droga. W końcu 11 1945 lat istnienia nie zakończy się z dnia na dzień. Jednak trzeba by na pewno... Wszystko do tej pory wydawało się oczywiste i przebiegało bez większych komplikacji. A co gdyby obserwatorzy nagle postanowili ingerować w historię i dopuścić tylko jedną wersję zdarzeń, a wszystkie inne zamknąć? Albo gdyby uznali, że każda z nich jest godna kontynuacji? Nie uprzedzajmy jednak faktów. W końcu zanim do tego dojdziemy, czeka nas jeszcze finał pewnej rozpoczętej w 981 roku historii. Historii karmazynowo-okiej. Okay. Zapraszam do trzeciego rozdziału w tej wielkiej księdze obserwatorów. Dawno, dawno temu, wiele księżyców temu, na świat zostały zesłane boginie, pięć pięknych sióstr, intonerek światła, wybawicielek ludzkości i bohaterek, na które wszyscy czekali. Cztery z nich postanowiły dzielić swoje życie ze swoimi sługami, lecz jedna nie chciała sługi. Sługa nie mógł spełnić zadania, które postawiłaby przed nim. Nie myśląc więc wiele, wyrwała ona ze swojego ciała żebro i stworzyła swego klona, chociaż w jej oczach, Nigdy nim nie był. Od pierwszych chwil traktowała go jak brata. Brata, którego trzymała w tajemnicy i którego jedynym zadaniem było pojawienie się w momencie, kiedy trzeba będzie dokończyć pewne sprawy. Jednak to nie czas, żeby o tym myśleć. Teraz musi być w pełni skupiona, albowiem jej oponent nie zawaha się ani chwili. Jeden zły ruch i cały misterny plan pójdzie do piachu równie szybko, co jej siostry. Gdy miała tylko okazję, to prawdopodobnie pomyślałaby o poległych. Jednak tak się nigdy nie stało. Do ostatnich chwil... Będzie musiała być skupiona tylko na jednej. Zero wiedziała, gdzie znajdzie swoją siostrę. Wszystko skończy się w miejscu, w którym się zaczęło kilka lat temu. Tym razem to ona będzie wymierzać karę. Tym razem to ona będzie stała, kiedy jedynka zacznie błagać o życie. Tym razem na pewno się uda. Myślała przymierzając miasto w celu dostania się do katedry, w której na pewno znajdzie swój cel. Jak można było się domyślić, jedynka posłała wszystko, co miała, żeby ją powstrzymać. Jednak to było za mało, żeby chociażby zwolniła. Zanim jednak wejdzie na spotkanie ze swoją siostrą, jest jeszcze jedna rzecz, którą musi zrobić. Coś bez czego nie będzie w stanie opuścić ziemskiego padołu. Trzeba rozstać się z towarzyszami, których zdobyła podczas tej niebezpiecznej podróży. Za drzwiami katedry byliby tylko przeszkodą. Nieważne ile przeżyli i jak potężni się stali. Nieważne co ich łączy. Liczy się tylko jedno. Zabić jedynkę i zakończyć katorgę. Dekadus, Send, Okta i Dito Nie wierzą w słowa karmazynowej. Nie chcą się z nią rozstawać, szczególnie po tym jak patrzyli jak ich poprzednie tonerki umierały w cierpieniach. To nie ma dla niej jednak znaczenia, albowiem tak będzie lepiej. Jednym ruchem ręki zwalnia ich ze służby i zwraca światu. Zwraca w ich pierwotnej formie, która została zmieniona wolą jej sióstr. Jest to moment kiedy zapominają oni o wszystkim i wracają do starego życia. Przez chwilę w głowie karmazynowej przekrada się myśl, czy to aby odpowiednia nagroda za to wszystko co dla niej zrobili po czym bez chwili wahania wkracza do sali, w której znajduje się jedynka, ostatnia z sióstr, która cierpliwie czeka pewna siebie i zakończenia, które nadejdzie. Zero zbliża się wraz ze swoim kompanem Mikaelem do siostry, która w ręku trzyma historię Cathedral City, jakby w nadziei, że znajdzie tam odpowiedzi na nurtujące ją pytania. Wszystko jednak zaczyna się niespodziewanie od ataku Gabriela na Mikaela, który teraz już wie, że nie powinien spuszczać gardy nawet na chwilę. Atak z zaskoczenia nie przeraził jednego z najpotężniejszych smoków, a jedynie rozpalił w nim dawno zapomniane uczucie. Walka między siostrami była okrutna i pełna chęci mordu. Żadna z sióstr nie zastanawiała się nawet chwilę, czy ta cała historia mogłaby skończyć się w zupełnie inny sposób. Dosiadając swoich stworzeń, wymieniały ciosy z precyzją godną chirurga. Każde uderzenie miało być tym ostatnim jeżeli któraś z nich opuściłaby gardę chociaż na chwilę, to wszystko mogłoby się skończyć w przeciągu sekund. Intonerki znały swoje słabe i mocne strony i zamierzały je wykorzystać. Los jednak znowu zadrwił z zero, albowiem nie dane było jej wygrać. Z każdą sekundą walka była coraz bardziej jednostronna, a w jej głowie znowu zaczęły krążyć wspomnienia z poprzedniego starcia z jedynką. Znowu była po złej stronie ostrza. Jej jedyny towarzysz, z którym chciała to wszystko zakończyć, został ranny i nie był już praktycznie zdolny do walki. W tej chwili zero wiedziała, co należy zrobić. Chwyciła swój miecz resztą sił i postanowiła bronić Michaela. Do momentu aż użyje on ostatku swoich mocy, żeby znowu się odrodzić. Zupełnie jak to miało miejsce poprzednim razem, kiedy w akcie bohaterstwa postanowił za się przed atakiem Gabriela. Tym razem jednak ona będzie jego tarczą. Ona zadba o to, żeby miał szansę na lepsze jutro. Nie interesowało jej, co się stanie z jego pamięcią. Chciała tylko, żeby najbliższa jej osoba żyła dalej. Mikael jednak nie miał zamiaru tego robić. Chciał poświęcić ostatnią cząstkę swojego życia i pomóc Zero zwyciężyć. Nie chciał żyć w świecie, gdzie nie będzie Zero. W świecie, gdzie nie będzie o niej pamiętał. Dla niego był to los o wiele gorszy od śmierci. Jego ostatni atak był jak promień światła, przebijający się przez drzewa o poranku. Ciepły, delikatny i dający nadzieję. Była to też ostatnia rzecz, jaką zrobił. W ostatnich chwilach spojrzał na Zero, ponieważ chciał dokładnie zapamiętać jej wygląd. Od pięknych, białych włosów poprzez karmazynowe oczy, z których jedno było miejscem goszczącym pierwszy kwiat. Prawdopodobnie chciał, żeby ta chwila trwała wiecznie, jednak nie było mu to dane. Jeden z najpotężniejszych smoków umarł. Mikael udał się do miejsca, gdzie teraz będzie czekał na zero. Do miejsca, gdzie zaznają spokoju i może, jeżeli istota wyższa pozwoli, zostaną przyjaciółmi z jej siostrami, które trafiły tam przed nią, o ile los znowu z niej nie zadrwi. Zero poczuła nagły przypływ sił, poczuła ciepło Michaela, które przepływało przez jej ciało i zostawiało tylko to co najlepsze, a całą resztę złych emocji kierowało przeciwko jej siostrze i Gabrielowi, którzy patrzyli na jego ostatnie tchnienie i upadek jego martwego ciała. Ciała, które dzielnie znosiło wszystkie przeciwności losu. Jedynka przez chwilę zastanawiała się, czy Gabriela byłaby taka sama, czy byłaby zdolna poświęcić się dla niej, kiedy nadeszłaby ta chwila. Po chwili jednak przypomniała sobie jak potraktowała swoją przyjaciółkę. Że teraz Gabriela już nie istnieje, został tylko Gabriel, który nawet nie miał własnej woli. Mieczem Zero kierowała furia, chęć zemsty i jeszcze nigdy w życiu nie była tak zdeterminowana jak teraz. Jej ciosy były celne, głębokie i niebiorące jeńców. Nie minęło wiele czasu, kiedy to jej przeciwnicy zostali pokonani. Tym razem to ona wygrała. Ona była po dobrej stronie ostrza, a jej przeciwnicy jedyne co mogą zrobić to pogodzić się z nadchodzącą zagładą. Nie będzie brała jeńców. Nie da im przywileju przebaczenia. Nie za to, co zrobili. Widząc zbliżającą się siostrę, jedynka ostatnim tchem pożegnała się ze swoją przyjaciółką, którą zmieniła w okrutną, gnijącą bestię, po czym spojrzała na Zero i zapytała, czy to już koniec? I również pożegnała się z nią. Zero chwilę się zawahała, jednak nie zmieniła zdania. Jej ostrze przeszyło ciało ostatniej żyjące intonerki światła, po czym odwróciła się i odeszła w kierunku jej martwego kompana. Smoka, któremu zawdzięczała wszystko, co osiągnęła i bez którego nie odkryłaby, co to znaczy mieć przyjaciela. Był to koniec. Rok tysięczny był rokiem, w którym zginęła ostatnia bogini, mimo, że jeszcze o tym nie wiedziała. Zero idąc w kierunku swego kompana, chciała się z nim pożegnać. Liczyła, że jego dusza jeszcze nie opuściła ciała i usłyszy jej ostatnie słowa. Chciała mu powiedzieć, że to wszystko dzięki niemu, że już nigdy nie znajdzie równie wiernego przyjaciela jak on. Jednak po dwóch słowach nie była już w stanie mówić. Była zmęczona po walce, a rany jakich doznała nie dawało sobie zapomnieć. Lecz to nie było powodem jej problemów z wyrażaniem siebie. Nie była w stanie mówić z powodu miecza, który przebił jej serce. Dotknęło jej ostrze, którego nie znała. Które było czyste i ostre, jak świeżo wykuty i naostrzony miecz. Który jeszcze nie zetknął się z niczym innym. Cięcie było bardzo czyste, bez oznak drżącej dłoni. Coś takiego można osiągnąć tylko poprzez wieloletni trening. Odwróciła się, żeby zobaczyć kto był na tyle odważny, by zakończyć jej życie. I zobaczyła jedynkę. Zero była zdezorientowana, nie wiedziała jak to się mogło stać. Przecież przed chwilą zakończyła żywot ostatni z sióstr. Jeszcze kilka sekund temu to właśnie ostrze Zero zatopiło się w jej ciele. Kilka minut temu umarł Gabriel, więc jakim cudem stoi teraz przed nią, jak gdyby nigdy nic. Krew karmazynowej zabarwiła ubranie jedynki, ubranie, które było w idealnym stanie i nie wyglądało, jakoby przed chwilą było używane w bitwie. Zero zauważyła na podłodze martwe ciało jedynki, jednak jakimś cudem stoi ona również przed nim. W tej chwili, z ust osoby, którą znała, ale jednocześnie wydawała się jej obca, wydobyły się słowa, które zmroziły krew w żyłach Zero. Jestem jej bratem, tak jak kwiat stworzył dla ciebie pięć sióstr, tak jedynka stworzyła mnie, z tą różnicą, że ty miałaś swoje siostry, a ja tylko ją. A teraz zabrałaś mi jedyną rzecz, jaką kochałem. Zero upadła. Klon spełnił swoje zadanie. Pojawił się w momencie, kiedy wszystko było stracone i zabił Zero. W głębi serca cieszył się, że nie musiał wykorzystywać wieloletniego treningu, jakiemu poddała go jego siostra. Nie był do końca pewny swoich umiejętności i przewidywał, że poległby jeszcze szybciej niż intonerki światła. Pierwsza intonerka zebrała w sobie ostatek sił, i zaczęła czołgać się do Mikaela. Niestety jej podróż zakończyła się przedwcześnie, albowiem kiedy była już na wyciągnięcie ręki, jej świadomość zaczęła odpływać. Prawdopodobnie nie słyszała już niczego, a jej wzrok ogarniała ciemność, jednak ostatkiem sił oznajmiła swoje zwycięstwo. Jej marzenie w końcu się spełniło, a teraz został już tylko on. Klon jedynki, który nie wiedział co powinien teraz zrobić, w świecie bez opieki intonerek. W momencie kiedy opuścił pomieszczenie gdzie leżały ciała pokonanych, na scenę niespodziewanie wkroczyła obserwatorka, która jako jedyna widziała co się teraz stanie. Tak samo jak widziała wszystkie możliwe opcje dla życia Zero. Widziała kiedy w pewnej odnodze historii ludzkości cały świat umiera. Widziała odnogę w której Mikael umiera z powodu trucizny, a Zero poświęca swoje życie żeby go ożywić. Przez co staje się z nim jednością, a brzemię pierwszego kwiata zostaje przekazane smokowi. Widziała również moment kiedy to klon jedynki po śmierci swojej siostry nie ujawnił się. Był to jednak też moment kiedy Mikael umarł a Zero stała się nieobliczalna. Jest to jedna z wielu ścieżek, którą trzeba było odciąć od reszty, ponieważ zagrażała całemu uniwersum. Były też ścieżki, którym pozwoliła istnieć jednak tylko jako osobne historie. Nigdy nie zapomnę widoku, kiedy Zero połączyła się ze swoimi siostrami, żeby utworzyć ponownie wielki kwiat, który miał rozkwitnąć nad światem i pogrzebać jakiekolwiek szanse ludzkości. Był to też moment, kiedy widziała Michaela, walczącego za swoją przyjaciółkę, której nigdy już nie zobaczy, ponieważ był zmuszony zamknąć się w innym wymiarze. Wiedziała, że nie powinna się przywiązywać do ludzi, których obserwuje. Nie mogła jednak pozbyć się wrażenia, że to nie koniec historii karmazynowej. Przeczuwała, że ona powróci w tej lub innej postaci. Nie będzie to ta sama karmazynowa dziewczyna, która pragnęła śmierci, ale ktoś zupełnie inny. Akord spojrzała w przyszłość i o ile obecne zdarzenie wydawało się nie prowadzić nigdzie konkretnie, to zauważyła wersję owego zajścia, która przykuła jej uwagę. Był to świat, w którym brat jedynki miał plan. Plan, który chciał wcielić w życie i którego zakończenie może wiele zmienić. Zanim jednak zanurzy się w owej linii, powinna jeszcze skończyć zbierać dane z obecnej, zamknąć ostatnie zapiski i dopiero wtedy ruszyć dalej, ku kolejnej historii, którą będzie obserwować z zapartym tchem po cichu kibicując jednej ze stron, jednak nie mieszając się w zdarzenia, które rozpoczną się już wkrótce. Zdarzenia o kolorze karmazynowym.